Zagadka szósta, czyli kto chce rozzłościć pana Mietka? Mimo, że detektyw Pozytywka rozwiązał w swoim życiu wiele zagadek, nigdy nie umiał sobie poradzić z jednym prostym pytaniem. A mianowicie, kiedy znowu dostanie jakieś zlecenie? Kiedy znowu będzie mógł się zmierzyć z jakąś tajemnicą? Innymi słowy, kiedy przestanie być bezrobotny i zacznie zarabiać pieniądze? Nawet tak chudy detektyw, jak detektyw pozytywka, musi od czasu do czasu coś jeść, a każdy wie, że trudno robić zakupy mając pusty portfel. Tymczasem bywały tygodnie, że nikt, ale to nikt nie pukał do drzwi agencji detektywistycznej różowe okulary. Nawet dzieci, od których oczywiście nie wziąłby ani grosza, ale które przynajmniej dokarmiały go cukierkami i czekoladą. Jakaż więc była radość detektywa Pozytywki, gdy pewnego marcowego wieczora do drzwi jego agencji ktoś nie tyle zapukał, co załomotał głośno i gwałtownie, a chwilę potem drzwi otworzyły się i stanął w nich zasapany pan Mietek, dozorca. — Pomocy! — jęknął pan Mietek, opierając się na drewnianej łopacie do odśnieżania. — Nie wytrzymam z tymi smarkaczami. Detektyw Pozytywka spojrzał na niego ze zdumieniem. Pan Mietek, wiecznie zajęty wąsacz, dał się poznać mieszkańcom kamienicy, na której strychu znalazła siedzibę Agencja Detektywistyczna Różowe Okulary, jako osoba lubiąca spokój i porządek. Nieczęsto można było go zobaczyć w takim stanie. O, — Oni robią to specjalnie — żalił się pan Mietek. — Całymi dniami odśnieżam, posypuję chodniki, a potem wystarczy, że na chwilę pójdę do domu i już wszystko jest zasypane śniegiem. — Skąd pan wie, że to wina dzieci? — zapytał detektyw Pozytywka. — Przecież jest zima. Nic dziwnego, że pada. — Kiedy właśnie nie pada — przerwał mu pan Mietek. — Nie zauważył pan? Od tygodnia nie spadła ani jedna śnieżynka, a nawet gdyby padało, to wszędzie leżałaby taka sama warstwa śniegu, tak czy nie? A nie tu trochę, tam cała kupa. Zwariować można. Detektyw Pozytywka popatrzył za okno. Rzeczywiście nie padało. Z uczepionych rynny sopli skapywała mętna woda. Drzewa z ulgą pozbywały się grubych, śnieżnych szat. Mimo mroku, który pomalutku ogarniał świat za oknem, detektyw Pozytywka bez trudu dostrzegł pobliskie przedszkole. Dni były coraz dłuższe. Zima szykowała się chyba do odwrotu. Czy ten śnieg, zapytał naraz detektyw Pozytywka, leży tuż przy ścianach kamienicy? Tak, pan Mietek zamrugał oczami. Ale co to ma do rzeczy? Detektyw Pozytywka zerknął na upstrzony białymi plamami dach przedszkola. Nie mógł powstrzymać uśmiechu. Jedna z plam zsuwała się właśnie w stronę krawędzi. To nie dzieci robią panu psikusy, powiedział detektyw Pozytywka. Tylko zbliżająca się wiosna. Jak myślisz? Dlaczego detektyw Pozytywka był pewny, że jeżeli pan Mietek chce już kogoś winić, to nie dzieci, tylko nadchodzącą wiosnę?